Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę na rynku kryptoaktywów. Stanowisko połączonych komisji będzie teraz głosowane przez Sejm. Jeśli za wnioskiem opowie się co najmniej 3 piąte posłów, a głosować będzie co najmniej połowa ustawowej liczby posłów, będzie to oznaczać odrzucenie weta prezydenta. Petier Modziar dziękuję Polakom za wsparcie w walce o zmianę systemu na Węgrzech. Lider partii TISA, która wygrała wybory w tym kraju,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 Muzyka nocą. Najpiękniejsze piosenki o uśmiechu, do uśmiechu lub jego braku i co z tego wynika. Naszym gościem jest kawaler orderu uśmiechu z tego roku, Radosław Potrac, nauczyciel roku 2023, pedagog specjalny, terapeuta, harcmistrz, flancowany warsiawiak. Jak samo sobie mówi, ale i przewodnik warszawski, i prezes Stowarzyszenia Gwara Warszawska, i o tym wszystkim będziemy teraz mm, mówić. Jeszcze raz dziękujemy, <grym> że jest Pan z nami. Dziękujemy Państwu, Bardzo. że są Państwo z nami o tej no, przedziwnej porze, ale może to dobra pora dla tych, którzy ją lubią. Oczywiście. A jak nie lubią, to może polubią. A może śpią. E, no. No tak, jutro posłuchają, odtworzą sobie to wszystko. Uśmiech nic nie kosztuje, ale jest bezcenny. To George Eliot. Pokój zaczyna się od uśmiechu. To matka Teresa z Kalkuty. Uśmiech to najlepszy początek powitania i najlepszy koniec pożegnania. Uh -huh. Bez uśmiechu człowiek nigdy nie jest kompletnie ubrany. Hmm, autor nieznany. Wierzy <śmiech> pan w te wszystkie złote myśli? Uśmiech jest jednym z pierwszych sposobów komunikacji, e, jakich się, jakie mamy wdrukowane przez naturę. E, małe dzieci noworodki, kiedy zauważają, że uśmiech skupia wokół nich e, uwagę dorosłych, albo że uśmiech wywołuje to takie „ho i płci puci i w ogóle w ogóle, to e, nagle staje się naszą największą bronią i orężem w kontaktach społecznych. Uśmiech jest czymś takim, co zmienia świat, ale zmienia świat nie tylko dookoła nas, on zmienia świat też w nas. A badania pokazują, że nawet układanie ust, bądź włożenie sobie ołówka do ust na 5 minut powoduje taki wyrzut e, endorfin oraz e, dopaminę, który sprawia, że czujemy się lepiej. Więc dla samych siebie też warto się uśmiechać, bo to zmienia nasze nastawienie i nasz nastrój. A młodzi ludzie, no ludzie już prawie dorośli, z liceum, z pana liceum. Mówi im pan czasami, dlaczego ty się dziś nie uśmiecha? E, tak, nie, tak nie robię. Podchodzę i się uśmiecham, mówię dzień dobry. E, I bardzo często powoduje to, że uśmiech się pojawia automatycznie. A kiedy widzę, że coś jest nie tak, po prostu podchodzę i pytam czy coś jest nie tak i czy ewentualnie mogę w tym pomóc. Czasami wystarczy posiedzieć, choć oczywiście oni wolą swoje towarzystwo. Natomiast taka, taki delikatny sygnał, informacja, że ja tu jestem, jeśli tego potrzebujesz, wystarczy. E, więc po prostu się uśmiecham. A co za ten uśmiech pan ma? E, e, wszystko, cały świat. No to znowu trzeba będzie cytować, Radosława Potraca. Ja już mówiłem o pana talentach, o pana zdolnościach. Mówiliśmy o tym, że harcmistrz, czy to musi być pan surowy, Koniecz, niekoniecznie bez uśmiechu. Co to jest jednodniowe albo dwudniowe Muzeum Powstania Warszawskiego? To jest w, to w ogóle jest przeszłość? jednodniowe, dwudniowe muzeum. Znaczy, kiedyś była taka sytuacja, że wspólnie z dziećmi stwierdziliśmy, że lubimy historię i chyba chcemy... Pokazać, że ją lubimy, w związku z czym stworzyliśmy jednodniowe muzeum, które opowiadało o historii naszej szkoły ówczesnej trzydziestki, której patronem są powstańcy styczniowi. Więc tematem pierwszego muzeum rzeczywiście było powstanie styczniowe. Młodzi ludzie nauczyli się o tym powstaniu, ale też pokazali je swoim rówieśnikom i młodszym kolegom w szkole organizując dla nich na jeden dzień w klasie muzeum, które sami stworzyli, sami wyprzepracowali. Był to taki projekt uczniowski, zanim wprowadzono tydzień projektowy, w którym na zasadzie edukacji rówieśniczej, czyli jednego z najbardziej skutecznych metod nauczania, uczniowie klasy wtedy piątej uczyli uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej o powstaniu styczniowym. Pokazywali, jak się ludzie wtedy ubierali jak mówili, jak pisali. Czyli od takiej trochę zupełnie innej strony. Jak się uśmiechali, ja, jak kogoś kochali to na też, zabój do końca. To też, a pokazano, to pokazaliśmy też wtedy takie rzeczy jak rolę kobiet w powstaniu i że tam były kobiety i miały ciekawe przygody, bo niektóre się przebierały za mężczyzn, a dopiero potem wychodziło, że są kobietami i tak dalej, i tak dalej. I dzieciakom się strasznie ten pomysł spodobał. Okazało się jednak, że jeden dzień to trochę za mało, bo jak przychodzi tak dużo klas, to oni byli bardzo wyczerpani. I oczywiście po każdym muzeum moja klasa mówiła, nie, nie, do, do, do widzenia, nie chcę być nauczycielem. Ale wystarczyły dwa, trzy dni po takiej akcji, hmm. kiedy maluchy, witając ich u wejściu w szkołę, e, mówiły, mamo, tato, patrz, ten kolega mnie uczył wczoraj. i Nagle rośli bardzo dumnie, wzrastali w takiej atmosferze bycia bohaterem. No i przychodzili po dwóch, trzech dniach, to co robimy za rok. No więc e, każdego roku wymyślaliśmy jakiś Temat był muzą wojny, był muzą e, drugiej wojny było Muzeum e, Wehikułem Czasu, czyli podróżowaliśmy sobie po najciekawszych wydarzeniach od czasów prehistorycznych do współczesnych. E, wtedy bawiliśmy się w pismo klinowe, e, odwiedzaliśmy jaskiniowców w ich jaskini. Była jaskinia z ogniskiem i można było zobaczyć nosorożca włuchatego, więc to w ogóle było niesamowite. Był Zawisze Czarny, był Mikołaj Kopernik, był Leonardo da Vinci i te wszystkie postaci opowiadały o różnych ciekawostkach, więc tych muzeów było kilka. Na tyle ciekawa historia się z tego zrodziła, że Muzeum Historii Polski w konkursie Wydarzenie Historyczne roku 2023 przyznało młodym muzealnikom, amatorom nagrodę e, Muzeum właśnie Wydarzenie Historyczne. Czyli do tej pory mogą wchodzić do tego muzeum za darmo? Tak? Tego, tego, a tego nie ustaliliśmy, ale to jest ale dobry pomysł. Ustalić? Kurczę, Muszę chyba zadzwonić tam, bo muszę powiedzieć, że nigdy w życiu nie byłem tak dumny z moich uczniów, jak wtedy, choć dumny byłem za każdym razem, kiedy dzielili się kanapką, uśmiechem bądź inną rzeczą z, ze swoimi rówieśnikami, ale oni wtedy skanęli... Wystawali od pana Radka kanapki. A no, to jest inna takie sprawa. Takie bogatsze. To jest <laughs> o, czasami nie były wcale bogatsze, bo pamiętam swojego pierwszego ucznia, któremu sprzedawałem kanapki, on ich nie jadł. Jak się okazało, zapytałem w końcu słuchaj stary, co ci nie pasuje w tych kanapkach? Okazało się, że tam było masła. on nigdy nie jadł masła i nie lubił kanapek z masłem, więc robiłem na sucho i wtedy już jadł. To moi uczniowie wtedy stanęli obok muzealników z Muzeum Narodowego, z Muzeum II Wojny Światowej, z Muzeum Wojska Polskiego i wielu, wielu innych ważnych muzeów i one z nimi wygrały i dla nich było to tak niesamowite doświadczenie. I to były pytania, pytania, pytania, na które czasami nie było odpowiedzi? Na, tak? na, na, Coś na takiego? Nie, bo, bo jakby te działania oceniała Komisja Konkursowa Muzeum Historii Polski i profesorowie, tacy naprawdę uznani muzalnicy, Zdecydowali, że właśnie dzieci dostaną taką nagrodę obok, a, a, obok tych wszystkich Może innych się wielkich. Może czasy, kiedy dzieckiem byłem. To Może, ale, ale to naprawdę były niesamowite doświadczenia, a przede wszystkim to były takie doświadczenia bardzo skuteczne. Bo dzieciaki przygotowując się do tego muzeum, a potem przekazując wiedzę młodszym, Pokazując, z taką, pokazując, pokazując tą wiedzę z takiej nieszablonowej strony, powodowały, że e, to wszystko w nich zostawało. I potem, nawet jak się zapytało o jakiś okres, może nie zawsze znały daty, ale potrafiły dokładnie powiedzieć, gdzie, kiedy, co się wydarzyło. E, I to była największa wartość tej zabawy. No, a poza tym budowały relacje, budowały swoją pozycję społeczną. Więc no, temu za to było, to jest coś, bo wkrótce je odtwarzamy. Czy pana uczniowie mówią do pana, panie profesorze? A na szczęście nie. A nawet ci w liceum? No, na szczęście. No czasami tam no wiadomo, że to jest taki zwyczaj. To jest taki zwyczaj, ale ja nie czuję się profesorem. Jestem zwyczajnym panem radkiem. Być może kiedyś, natomiast póki co. Hmm. Niezwykłym panem radkiem, jak już tyle razy <laughs> mówiliśmy. A nie jest pan za dużym, za wielkim optymistą? że to wszystko tak w dobrą, dobrą, piękną stronę... Może tak. Jestem realistą. Jestem osobą, która boleśnie odczuła na własnej skórze i zmiany, których doświadczają nauczyciele, i skutki tych zmian. I odchorowałem swoje w związku z różnymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w szkole. Więc mam świadomość tego, że świat edukacji nie jest światem idealnym zmiany, jakie, nam, jakie są nam szykowane w, od, od kilku lat, to są zmiany, które następują jedna po drugiej. Chociażby w tej chwili decyzja o edukacji zdrowotnej, która zapadła teraz. Ale jeszcze nie ma podręczników, ale jeszcze nie ma niczego, ale jeszcze nie ma ale nawet... Ale będzie obowiązkowa. Ale, tak? tak, będzie. Ale jeszcze nie ma nawet rozporządzenia, które regulowałoby wszystkie wątpliwości, jakie w związku z tym wynikłe, Więc one wejdą w ostatnim momencie i takich wrzutek jest wiele. Zmiany... To robią w tym ministerstwie? <laughs> Myślą e, o tym, jak zmienić edukację, tylko chyba nie zawsze jest to e, taka zmiana Jaka jest oczekiwana, albo jaka powinna być. Bo w zmianie, w każdej zmianie powinno brać się pod uwagę to, czego ta zmiana dotyczy. Ona dotyczy dzieci, edukacji dzieci. A te dzieci mają swoje potrzeby, a te dzieci mają swoje normy rozwojowe, a te dzieci mają swoje, swoje, swoje, swoje możliwości, które dzisiaj są zupełnie inne niż kiedyś. I właśnie w tym kierunku najpierw powinna iść ta zmiana, ale to ja nie jestem politykiem, więc mogę sobie jedynie ponarzekać. Ale zapraszają pa Pana? Czasami tak. Czasami, czasami kolegów, zapraszają. kolegów, koleżanki, nie wiem, żeby coś tam usłyszeć od nauczycieli, którzy na pierwszej linii frontu, <coughs> że tak mogę, mogę powiedzieć. Tak, tylko często bywamy wysłuchani, a potem jakby nic niewiele z tego wynika, ale to już jest zupełnie inna sprawa. To jest takie narzekanie na ten uśmiech? No, nie, dla na dzieci. Nie, nie. <laughs> na uśmiech dzieci nigdy nie, nie narzekamy. Natomiast e, realnie patrzę na to, że edukacja wcale nie jest łatwą sprawą, tak? Że to wymaga wysiłku, wymaga poświęcenia no itd., tak, to, dalej, tak, i tak jak dalej. Zdrowia, to można by wymieniać, bo to nie oczywiście, że nie ma pieniędzy, <głos> ale z drugiej strony są szkoły prywatne, gdzie mhm. jest lepiej niż w szkołach publicznych? Jest inaczej. Jest inaczej, dlatego, że inny jest też pomysł na edukację i wykorzystuje się te środki, które się dostaje w taki sposób, żeby... Mm, Ludzie, którzy trafiają, młodzi ludzie, którzy trafiają do tych szkół, jak najwięcej z nich wynieśli pod każdym względem. Więc to jest zasadnicza różnica, różnica w motywacji, różnica w rozumieniu potrzeb i różnica, która polega na tym, że w edukacji niepublicznej dyrektorzy i nauczyciele mogą trochę więcej sobie pozwolić na e, interpretację e, podstaw e, przedmiotowych e, i form, w jakich będą realizowali te, te podstawy. E, natomiast szkoły publiczne najczęściej e, realizują po prostu to, co zostało przygotowane w postaci podręczników programu. To jest taka podstawa. E, tak? tak, każdy przedmiot mnóstwo... cały czas rok w rok jest dyskusja, jaka ma być ta no i te podstawa. No i te podstawy są zmieniane, co też jest jest to... Znacznym utrudnieniem, bo proszę sobie wyobrazić, że przychodzi pan do pracy i w jednym miesiącu e, pracuje pan według jednych wytycznych, w drugim według nowych wytycznych. W trzecim miesiącu wchodzą kolejne wytyczne, które niwelują te wszystkie poprzednie albo wprowadzają dość znaczne zmiany. I tak pan się e... zastanawia, dla kogo ja tak właściwie pracuję, tak? Czasami tak bywa. Czasami tak bywa e, i dlatego e, właśnie, jeżeli mam odpowiedzieć, czy ja się zawsze uśmiecham, czy, albo czy zawsze pozytywnie... Zawsze pozytywnie do tego podchodzę, bo, bo można byłoby zwariować, gdyby człowiek bardzo poważnie podchodził do tych wszystkich zmian. E, prawda jest taka, że nauczyciele często realizują e, podstawę, troszeczkę tę podstawę omijając, czyli szukają takich rozwiązań, form i metod nauczania, które pozwolą dzieciom poznać treści, które są zawarte w podstawie, ale inaczej. Więcej laboratoriów, więcej doświadczeń, więcej wycieczek, więcej... Przecież e, historii mogę uczyć w muzeach. Ja nie muszę siedzieć w szkole. Mogę pójść z dziećmi do muzeum i przepracować temat, który chciałbym im pokazać wśród eksponatów, wśród ludzi, wśród e, e, multimediów, które będą pokazywały wybrany temat. Warszawa pod tym względem jest niesamowita. E, I e, każdy pomysł na to, żeby inaczej e, nauczyć dzieci jest dobry. Bo dzieciaki kochają te wszystkie inne aktywne, e, ale też angażujące metody. Siedzenie w ławce nie jest takie proste. No dobrze, ale nauczyciel musi się zmęczyć, musi wyjść, musi poprowadzić, musi odpowiadać. A to jak w tym żarcie. Tak, jechać metrem, autobusem. W, w, no tak, tak. Oczywiście, że musi. Oczywiście, że musi, ale nie. Jak znaczy... to opanować, taką gromadę ludzi? Ustalamy zasady. Jedziemy i wcale nie trzeba ich opanowywać, bo oni się opanują sami. Nauczyciel nic nie musi, wszystko może. To też jest bardzo fajna rzecz i takie odkrywcze. Ja w, w momencie, w którym odkryłem, że właściwie nic nie muszę, wszystko mogę i mogę to zrobić po swojemu w dodatku, jakby odczułem znaczną ulgę, bo to bo wszystkie rzeczy, które mi mówią, jak ja mam to robić, są tylko wskaźnikami, a tak naprawdę to nie jest tak, że ja muszę, ja mogę. Więc ja uwielbiam jeździć z młodymi ludźmi w różne miejsca, poznawać, włączać ich w historię, pokazywać im emocje związane z danymi miejscami, bo wtedy te historie w nich wsiąkają, pozostają na dłużej, ale też dokonują zmiany, powodują, że młodzi ludzie zaczynają się identyfikować z jakimś miejscem albo osobą, nie? E, no tak. <śmiech> A nie mówiłem, że nasz gość jest niezwykły. E, to może jeszcze taka złota myśl. Ciężar lat jest lżejszy, jeśli go się dźwiga z uśmiechem. O no, zdecydowanie. No to teraz Marek Jackowski nam to zaprezentuje muzycznie i śpiewnie. Przeczytam. Obejrzałem już wszystkie książki, no i co z tego? Nie czuję się wcale mądrzejszy. Obejrzałem już wszystkie filmy, no i co z tego? Nie czuję się wcale szczęśliwszy. Jeden W moich palcach trzymałem i diamenty i złoto, ale spaliły moje serce. Oglądałem miliony świateł, wieże i pałace, lecz biegłem dalej coraz prędzej. Więc nie pytaj mi nigdy, co jest najważniejsze Twoich oczu, blask, twego serca żar bardziej zwięcej, słodki uśmiech twój, jeden uśmiech twój, bardziej zwięcej. No i pani Edyta zadzwoniła do nas o tej y, dziwnej porze. E, witamy już prawie. Dzień dobry, no na pewno. <grym <grym Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, niech będzie dobry. Słuchamy. Ja chciałam zapytać naszego gościa, bo tak nie słucham od początku, ale bardzo umujące jest to, że pan się dużo śmieje i rzeczywiście śmiech to jest taki um, bardzo dobry numer jeden, taki łącznik do nawiązania kontaktu z dziećmi. Ale chciałam zapytać, jak sobie pan radzi z tymi pokładami energii, e, takiej nadwyżki energetycznej, e, co pan z tą nadwyżką robi, bo dzieci bardzo dużo tej energii przekazują, ale również, i to chyba ważniejsza część mojego pytania, e, z tym jak przychodzą trudne chwile, bo to jest bardzo trudny zawód mm -hmm. i ja akurat też pracuję z dziećmi, ale trochę innej, innej atmosferze pracuję w szpitalu i generalnie mnie dotyka raczej ta kwestia zachęcania do pracy, do aktywności fizycznej i czasami, mimo że bardzo mówię, w swoją pracę jest ogrom radości, że widzę, że ma to sens, ale jestem naprawdę bardzo zmęczona mhm. psychicznie i fizycznie często, napędzając właściwie te dzieci do, do aktywności, do pracy. Chciałam zapytać właśnie, jak pan sobie z tym, mhm. z tym radzi? Czy ma pan jakiś sposób generowanie tej nadwyżki z jednego dnia na, na dzień, w którym jest deficyt? Czy w ogóle da się to robić? Bo no, fascynujące jest to wszystko, co pan mówi. Także dziękuję za wspaniałą pracę i za to, że pan tak młodych ludzi tutaj zagrzewam do, po prostu do aktywnego życia. Także dziękuję bardzo za to. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję za telefon. To teraz proszę posłuchać odpowiedzi. Ja myślę sobie, że na to nie ma jednej recepty, bo tak naprawdę doskonale pani wie, że każde dziecko jest inne. Staram się przede wszystkim uważnie patrzeć i uważnie słuchać. Staram się uśmiechać, bo to jest rzecz, która, klucz, który otwiera bardzo często różne drzwi, nawet jeżeli nie robi to, nie robi tego od razu, to, to, to robi to po jakimś czasie i myślę sobie, że zachętą czasem jest ten pierwszy krok. Niech to będzie piłeczka, niech to będzie jakiś element, który rozprasza. A czasami jest to zmiana krzesła, na takie, które się bardziej chybocze i robi różne rzeczy, ale kiedy widzę, że dzieciaki mają energię, to po prostu idę się razem z nimi bawić. I Nieważne, czy to piłka, czy to bieganie, czy to chowane, czy to cokolwiek innego, to już coraz trudniej mi po tych schodach biegać, ale i to się jeszcze zdarza. Natomiast czasami wystarczy wyjść i wśród tego biegu i szaleństwa zabawowego z piłką, z szarfą czy z czymś innym nagle się zatrzymać, położyć bawić w minutkę, czyli e, liczymy w głowie do 60 sekund i czekamy, aż one miną. I kto wyliczy, ten wstaje i sprawdzamy, kto jest najlepszy. Jeszcze jakaś drobna nagroda, czasem słodka. <śmiech> Oczywiście galaretka, żeby było nietoksyczne, nie, be, bez e, uczulań i tak dalej. E, I wtedy okazuje się, że można ten świat wokół usłyszeć, że w miejsce galopu pojawia się słuchanie, pojawia się skupienie. Dzisiaj właśnie bawiliśmy się takimi nieoczystymi nieoczywistymi narzędziami pisarskimi jak pióro, piórko, patyczek, śrubka. Pisaliśmy właściwie wszystkim, co zostało znalezione na podwórku. I okazało się, że zabawa atramentem, tuszem na kartce papieru przez nawet 30 minut potrafiła skupić totalnie młodego człowieka. Więc po prostu zamiana jednej energii w drugą na pokazywanie tego, co, co, co może być ciekawe i fajne. No i chyba duża elastyczność. Ja um, długo walczyłem z tym, żeby nie za wszelką cenę realizować to, co sobie zaplanuję, bo wiem, że jeżeli jednego dnia nie zrobię wszystkiego, to zrobię to następnego i też to, że ktoś nie nauczy się dwóch dat jako u mnie jako nauczyciela historii, to z tego powodu raczej um, nie będzie gorszym tatą, gorszym szefem, gorszym ministrem, czy, czy wykładowcą na eksforcie, albo, albo fryzjerem. Natomiast to, że ten czas zostanie dobrze wykorzystany na budowanie relacji, z całą pewnością mu. Pomoże. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na pytanie. Jako pedagog specjalny terapeuta też mogę pracować w szpitalach z młodzieżą, która leży i na przykład potrzebuje edukacji, więc trochę to środowisko znam. Miałem też przyjemność jakiś czas pracować w takich grupach z młodymi ludźmi, którzy realizowali zajęcia edukacyjne właśnie w opiece szpitalnej. I wiem, że to nie jest prosta praca, więc to, co pani robi, jest z całą pewnością niesamowite, bo tam dochodzi jeszcze o wiele więcej ważnych rzeczy i wysiłkowych, i nie tylko. Także naprawdę wielki szacun dla pani, bo każdy z nas robi swoje. I chyba to jest najfajniejsze, że możemy to robić, pomagając, wspierając młodych ludzi w tym, co, co dla nich najważniejsze, czyli w odkrywaniu świata i znajdowaniu swojego miejsca w tym świecie. Panie Edyta, a Pani się uśmiecha na nowy dzień, kolejny <grym> dzień? O tej porze. To o bardzo, tej porze. Bardzo. Bardzo się uśmiecham, wszystkim bardzo dziękuję za bardzo ciekawą odpowiedź. Odnajduję tutaj sporo takich rzeczy, które ja stosuję, rzeczywiście właśnie. autentyczność, elastyczność, bo po prostu to jest, to jest to, co jest najważniejsze i ja też nie planuję już za dużo, tylko idę za tym, co to dziecko mm. pokazuje, staram się towarzyszyć, natomiast jak najbardziej się uśmiecham, właśnie <śmiech> przygotowuję parę rzeczy do pracy, ale stwierdziłam, że temat dzisiaj jest bardzo ciekawy i naprawdę Uwiodł mnie Pana prawie ciągły uśmiech, śmiech, więc, śmiech, bo śmiechu jakby nie widzę, ale śmiech słyszę. Więc jeszcze bardzo dziękuję i bardzo, bardzo, dziękuję. bardzo zazdroszczę dzieciakom, które z Panem pracują, no i gratuluję też rodzicom, że dokonali takiego wyboru posyłają dzieci do, do takiego nauczyciela. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Świetna audycja. Cieszę się, że będzie można ją odsłuchać również y, jako podcast. Także wszystkiego nowego i powodzenia życzę. Panie, do, do dobrej nocy trochę jej jeszcze zostało. Tak, tak, i Nie, już ale... warto zadbać też o siebie, bo w tym wszystkim my, my bardzo często nauczyciele zapominamy o tym, że jesteśmy również ważni, więc Pani Adytko, ciepłej kołderki i uśmiechniętych, kolorowych snów. I poduszki. I, i mamy, <śmiech> e, dziękuję bardzo. I mamy, jeszcze, Zajemnie, bardzo. Jeszcze mamy bardzo. taką moc, że możemy pani sprezentować bardzo taką proszę. piękną piosenkę. E, radość zakochania się nie tylko w uśmiechu. No proszę. Someone else but not for me Our love was out to get me Now That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams And Then I saw her face Now I'm a believer I heard a trace Of doubt in my mind Thing. seems the more i gave the less i got what's the use in trying all you get is pain when i needed sunshine i got rain oh well, then i saw her face now i'm a believer not a trace. I saw her face Now I'm a believer Not a trace my się tak trochę zaklinamy. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Młodzi ludzie, Radosław potrad z nami, panie Radosławie nie pytają, co będzie dalej? Jaka praca? Jaka płaca? O mieszkaniu to już nie marzę, bo musiałbym, musiałabym żyć 200 lat, żeby mieć na własność. O, to jest chyba problem, z którym spotyka się każde pokolenie. Tak sobie myślę, że... Znowu każdym razem... do tego, że może kiedyś było łatwiej. Ale czy na pewno? A może to jest tak, że my spoglądamy w przeszłość z takim pewnym sentymentem ze względu na to, że tak e, wyglądają procesy pamięci i my z biegiem czasu zapominamy o tym, co było trudne, a pamiętamy już tylko to, co było dobre. E, więc myślę sobie, że wcale nie było łatwiej, nie było prościej. E, być może byliśmy troszeczkę innymi ludźmi, ale zmagamy się, zmagaliśmy się z tymi samymi problemami, z którymi dzisiaj zmagają się młodzi. I rzeczywiście trudno jest czasem patrzeć z, z optymizmem w to w przyszłość, widząc, co się dzieje tu i teraz, tak? sprawdzając i patrząc na sytuację polityczną, patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, patrząc na to, w jakim tempie rosną ceny nieruchomości, ruchomości i wszystkiego innego. Ale myślę sobie, że... Mm... No jeszcze to... patrzeć, jak można zarobić. Dobrze, zarobić No się, e... się nie napracować. <śmiech> ale ale to jest marzenie nie wszystkich ktoś. młodych, żeby pójść do pierwszej pracy i od razu zarobić 10 tysięcy. E, więc ja na przykład z moimi uczniami pokazuję, jak wygląda ścieżka kariery i że to nie jest tak, że od razu się zarabia takie pieniądze. Choć są takie zawody niszowe, w których rzeczywiście takie kwoty można zarabiać na luzie, to jednak do pewnych rzeczy dochodzi się e, e, pracą, która troszkę trwa. A z drugiej strony Wiem, że młode pokolenie ma zupełnie inne podejście do regulacji i ze związanej między wysiłkiem a odpoczynkiem, że potrafią coraz bardziej zadbać o, o, o taką równowagę i o siebie i że zwracają uwagę na swoje potrzeby, ale też stawiają warunki pracodawcom, co nam do głowy by nie przyszło, gdyż ponieważ byliśmy wychowani w takiej tradycji, ale że... Ale czy to prawda, że coraz trudniej o pracę dla młodych ludzi? Nie, myślę taką by... uczciwą, normalną ja mam... pracę. Kiedyś to były takie te umowy szemrane, prawda? No tak, a dzisiaj... A dzisiaj już nawet umowa zlecenie jest wliczana do emerytury, w związku z czym myślę sobie, że bardzo wiele rzeczy się zmienia in plus dla młodych ludzi. Mają nieopodatkowane pensje do 26 roku życia. Oczywiście w sytuacji, w której nie przekraczają progu. Mają bardzo wiele wzmocnień i ulg. I tak naprawdę ten okres, w którym mogą rozpocząć pracę, mogą je zmieniać, mogą szukać swojego miejsca, jest bardzo dobrym momentem, bo mogą to łączyć ze studiami, mogą to łączyć z nauką. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale my też przez no to po przeszliśmy, rodzice pomogą, ale niektórzy rodzice no. nie mogą pomóc, bo bo no, po prostu nie stać ich. Na. Ale wśród nas też było wiele osób, których, którym rodzice nie pomagali. Ja też byłem w takiej sytuacji, w której przyjechałem z małego miasta do dużego i musiałem przez spory okres czasu liczyć na siebie z niewielkim wsparciem przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy chcieli wesprzeć i pomóc. jakoś Jestem w miejscu, w którym jestem, więc myślę sobie, że to, że my się boimy o naszą przeszłość, przeszłość jest naturalne. I pytają pana, co będzie dalej? Tak, oczywiście, że tak, ale I rozmawiamy. Co pan im właśnie tak odpowiada, Nie, nie, nie, rozmawiamy sobie. Mnie też było... Nie, nie, nie, boże, nie, pod, nie podsyłam takiego argumentu, e, tu możemy się nim podzielić, natomiast w trakcie rozmów z młodymi ludźmi rozmawiamy, że będzie tak, jak to wypracują? Będzie tak, jak się do tego przygotują. Będzie tak, jak do tego podejdą. Więc jeżeli będą podchodzić do swojej przyszłości w sposób pesymistyczny, nic mi się nie uda, niczego nie zrobię, to tak będzie. Ale jeżeli będą do tego podchodzić przygotowani, zaplanowani, jeżeli przygotują sobie, zaplanują, przewidzą ścieżkę kariery, przygotują się do tego, że czeka ich jeszcze 5-6 lat e, nauki, będą wiedzieli, że uczą się właśnie po to, żeby potem zarabiać godne pieniądze, to będzie inaczej. To będzie tak, jak sobie zaplanują, bo to kwestia czasu, pracy, ale też motywacji. Mieszkanie. To jest taki obiekt wielkich marzeń. Tak, to prawda. Jak pamiętam swoje młode lata, no to metr kwadratowy kosztował... 20 razy mniej niż teraz? Być może, ale też e, siła nabywcza pieniądza była troszkę mniejsza. E, ale faktem jest, że dzisiaj cena na rynku mieszkaniowym jest. Ten, no, ceny są szalone. E, ja nadal zmagam się z kredytem. Jest. I może mieszkanie. Ale do kupiłem tych młodych ludzi to jest podstawa. Założyć e, rodzinę to, e, ustatkować się. To jest moje. Z całą pewnością. A nie wynajmuję albo e, nie spłacam mm -hmm, kredytu. Mm -hmm. Oczywiście. E, znaczy, czego panu nie gratuluję, <laughs> <laughs> ale jednak tak jest. Jasne. I e, myślę sobie, że to chyba nie ma jednego rozwiązania, ale e, poszukiwanie różnych możliwości, e, no właśnie wiązanie pracy z, z, z, mo z możliwością poszukiwania na rynku, wynajęcia na początek czegoś, a potem dopiero zebrania kapitału i kupienia. No trzeba po prostu szukać, trzeba próbować. Z całą pewnością nie warto się poddawać. A fajnie byłoby, gdyby no, wkrótce pojawiły się nowe rozwiązania społeczne na poziomie państwa, które wsparłyby właśnie ten element, bo rzeczywiście jest to coś, co jest bardzo ważne także o tym, także w tym elemencie, o którym pan powiedział, czyli w elemencie dzietności, planowania rodziny i całej reszty. No, posiadanie własnego miejsca na ziemi jest z całą pewnością Czymś, co może doprowadzić do tego, że ta rodzina stanie się rodziną większą, a wiadomo, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i potrzebujemy młodych ludzi. Żeby nam płacili emerytury. Oj, to już nawet nie do tego, żeby było z kim się spotkać, na spacer pójść, ale oczywiście ktoś na te emerytury zarobić musi. No dobrze, to będziemy się zaklinali. Nie pieniądze, nie sława, ale o tym Anta i antar. Się zrobiło. Bardzo dobrze. <laughs> Radosław Płotrak. E, jeszcze o jednej pasji naszego gościa, a właściwie o dwóch. Po pierwsze, zbliża się lato. Tak jest. Bo to już e, połowa kwietnia e, to harcerstwo i Harcmisz, e, Buduje pan kolejny obóz karcerski. Zbudujemy mały obóz. Oczywiście, że tak. Jak to co saperka, pionierka, czy jak to się nazywało? Saperka, żona pioniera, twu sapera, pionierka, czyli ten element znawstwa obozowego, w którym stawia się prycze, szafki, inne elementy wyposażenia w namiotach, plus... Mało latryny się tak, stawiało. No, kiedyś tak, dzisiaj toż to i to, jak gdzie tam... Sanepi to już Higiena, kontenery bardzo często przyjeżdżają, takie sanitarne, w których mamy prysznice, w których możemy mieć toaletę, więc to już w taki sposób wygląda. A ja co roku, jak co roku, pojadę z pewnością na Grunwald, przez wiele lat prowadziłem obozy, kolonie, ale teraz już szanuję ten drobny wypoczynek, który mogę sobie pozwolić, w czasie wakacji, więc w lipcu, jak co roku, jedziemy na zlot grunwaldzki. Fantastyczna impreza zazwyczaj na 2-3 tysiące ludzi, plus udział właśnie w tych wydarzeniach finalnych z pokazem bitwy pod Grunwaldem, a potem już będą drobne radości związane z wypoczynkiem i dbaniem o siebie, bo przecież dobry nauczyciel to żywy nauczyciel, a żeby być żywym trzeba odpocząć, więc trzeba żyć tak, przede, przede wszystkim razem tak, z młodymi ludźmi. Tak. No właśnie, młodzi ludzie, te obozy w lesie, te trudności, niedogodności, to jeszcze ich kusi, jakby to powiedzieli, o, to tak. mnie już... No jak to się mówi... Jak najbardziej kusi to są rzeczy, które budują sprawności na całe życie. Harcerstwo to jest taka wyjątkowa sprawa, która posługując się metodą harcerską, czyli na przykład pracą w małych grupach, czyli budowaniem liderstwa. Czyli, e, z, czyli planowaniem własnego rozwoju, bo to jest fantastyczne w harcerstwie. Tam każda sprawność, każdy stopień, każda, każda specjalność, która, w której się pracuje wymaga tego, że ja samodzielnie planuję swoją przyszłość, Planuję, co chcę zrobić, potem wspólnie z moim mistrzem drużynowym, przybocznym, bądź innym, inną osobą, która mnie w tym prowadzi, realizuję sobie te zadania, a potem uczestniczę w niesamowitym obrzędzie, w którym jestem obadżowany, czyli ktoś mi wręczy plakietkę sprawności, odznakę, dzięki której wyglądam cudownie i mam mundur jak inka. Ale to są właśnie te elementy, które powodują, że my budując najpierw tą motywację zewnętrzną, wpływamy na motywację wewnętrzną. A to przecież ta motywacja powoduje, że my jako ludzie dorośli podejmujemy kolejne wyzwania, podejmujemy kolejne kroki, nie poddajemy się, tylko szukamy innych rozwiązań. I harcerstwo jest świetnym początkiem do tego, bo pokazuje jak można to zrobić. Jak można to zrobić taniej i wypocząć, że och, jak. O, dokładnie tak. E, taki obóz e, to nie jest to, sobie takie słowo, essa. Jeszcze się pokazuje? O, no, to, to już prawie młodzież, nie. Teraz, słowo teraz roku, mamy six nie Teraz mamy Six-Seven, więc taki obóz harcecki to jest prawdziwe Six-Seven i oczywiście, że zabawa na obozie może być nie, niezwykła. Poza tym doświadczanie tego, co jest fajne, czyli wspólnoty, doświadczanie pierwszych wart w nocy, doświadczanie te różnych zabaw w stylu podchody, kradzieży, kradzieży, zdobywania nie kradzieży, zdobywania sztandarów i ich potem wykupywania. No kradzieży, no to, się. No, no, nie, no to bo... no, na to ale no, oddamy. No ale to oczywiście, bo to na tym polegała zabawa. Więc to są takie E, e, no sprawy, były które... biegi biszkoptów, pamiętam. Są, są próby, no przecież jak ktoś pierwszy raz na obozie, to musi być ich chrzest, i inne rzeczy. E, czasami są to e, przyrzeczenia harcerskie, bo ja obozy myślałem, są świetleni. Ja o tym wszystkim zapomnieliśmy. No, A ja no. jednak nie. E, więc e, to są właśnie te momenty, które budują e, takie poczucie sprawstwa, ale też e, wraca się potem i o tym się opowiada. I to często jest wyróżnik w gromadzie w drużynie, e, to często jest taki moment, w którym e, podsumowuje się rok swojej pracy harcerskiej i otrzymuje się za ten rok, czy zdobywa za ten rok. No, zdobywa chyba jest lepszym słowem, bo to właśnie jest związane z tym, że ja plan planuję, realizuję, a potem mam podsumowanie w postaci zdobycia jakiegoś e, badża, więc to są fajne rzeczy. Badża, no, no badż. lepsze <śmiech> tak słowa. Ze, ze skautingu. <śmiech> My jesteśmy organizacją międzynarodową, jesteśmy od 35 lat członkami Łaksu i czyli Międzynarodowych Organizacji Skautowych, o czym warto wspominać, więc no możemy czasem pozwolić sobie na takie skautowe. I na zakończenie o jeszcze jednej wielkiej pasji. Pan flancowany warszawiak, ja jako warszawiak Leguralny. regularny, pewnie mówię trochę gorzej po warszawsku niż pan, dowcipne zagadki o Warszawie. Wie pan, kiedy w Warszawie jest święto? Hmm... Mein Gott. No, to ja panu podpowiem. Jak spotka się dwóch rodobitych warszawiaków. <laughs> no coś w tym jest, ale to... Wszystko a dlaczego król Hitlerów. przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy? E, no król przeniósł stolicę do Warszawy ze względu na swoją pasję fajerwerkową. Nie, rzecz jasna, bo nie? mu lekarz zalecił w wiejskiej powietrze. A, no tak, tak. Bardzo dobry żarcik. Bardzo mi się podoba. o której godzinie kończy się życie kulturalne w stolicy? Mm, no nigdy się nie kończy. O 21.30 dokładnie, bo wtedy odjeżdża ostatni pociąg do Krakowa. Och, to... ty to tusiek, krakusie. Ale jest coś między nami, prawda? Nie tak, przenoście nam, nam stolicy do Krakowa. Do Krakowa to Stowarzyszenie Gwara Warszawska. Mm -hmm. Jaka popularność tego wszystkiego, żeby nauczyć się po warszawsku. Ale to, to, to oczywiście zachęcam państwa do zakupu Kajka i Kokosza pod tytułem Rogata Heca. Niedawno moi przyjaciele Janusz Dziano i Sylwia Węgłowska przetłumaczyli e, kultowe dzieło Kajko i Kokosz z polskiego na warszawski. E, I mogą państwo zobaczyć, jak to wygląda. Naprawdę be, be, kilkanaście złotych, a frajda do końca. Gwara Warszawska i, i Towarzystwo przeciw Warszawy to są takie organizacje, które dbają o to, żeby ten, ta kultura, ta historia Warszawy pozostała w pamięci, bo wiadomo, że język warszawski jest już językiem martwym, rzadko używanym, rzadko spotykanym, ale językiem z którym młodzi warszawiacy, ci flancowani, którzy przyjeżdżają, chcą się... Um, na przykład z Braniewa. Na przykład z Braniewa i to czy będzie to pan Radek, czy będzie to pan Nantoś, czy będzie to pani Marzenka, czy Małgosia, to każda chce być trochę legalną warszawianką, więc się ludzie z tym identyfikują i poznają i dobrze bawią, bo kultura warszawska e, jest kulturą niesamowicie ciekawą, radosną, pełną uśmiechu, pełną tańca, pełną swady i zabawy. To jeszcze jedna zagadka. Dlaczego studenci w Warszawie podkupali się pod Sejm? O tej porze można. Wie pan? Dlaczego? Ja nie mam pojęcia. Bo też chcą mieć piwnicę pod baranami. No. No to tak skończmy. Mam nadzieję. Radosław Potras nauczyciel roku 2023, ale przede wszystkim e, kawaler Orderu Uśmiechu. Pasowana na 1096 kawalera najsłoneczniej, najsłoneczniejszego z odznaczeń. Zbigniew Wodecki dla... Pana Radosława, mm. dla Państwa, dla nas, dobrej nocy. Sam mistrz. Trochę jeszcze jej zostało. Dobrej nocy. Nad wszystko uśmiech twój nad grusz kwitnących za. Nad siedem tłustych lat, nad wód krynicznych stród. Nad wszystko uśmiech twój. i choć zwariował świat, groszkarząc ciułać na dziś oddam to, co ma. Sześć groszy i pięć łat za kilka z tobą lat Drewno stów na nas, by dobry pływ. Wciąż łaskawie zerkać chciał, a reszta ciężka, nieważna już. Bile ciebie nadal miał, nad wrzesie. Dzień utoczył krwi, gdy noc jak hydra zła, nad wszystko ja. Choć komorników trzech, chcę dzielić Paltomek, choć ma Cóż, ja jak twój śmiech